E... Szymonie, Szymon e... Szymon, ocknij się e... ocknij się, Szymon a, co jest o, doktor Lewgoft doktor Lewgoft, bardzo mi to schlebia ale może zostajemy przy Tomku a może Isku e... dobrze panie doktorze o boże Szymon, ogarnij się, jakiś nieprzytomny dzisiaj jesteś, widzisz to e... E... książka? nope A. Y, komiks. Tak, wiesz, co to oznacza? Y, komiks. Historyka obrazkowa z tekstem ograniczonym do wypowiedzi bohaterów umieszczonym w tzw. Tak dymkach, geneza samego terminu. Po... Szymon, Szymon. Słucha. Ogarni się. Słucham. To oznacza podcast. Podcast? No. Podcast. Dobrze, panie doktorze. Zaczyny tajemniczy znajdziesz na metropolitanblogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście. sobota, 18 marca 2017 roku. Słuchacie właśnie 125 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu witają się z wami y, Szymas i... Y, do, Tomasz, dzień dobry. Tak, i doktor Lewgoft, y, pan Tomasz, pan Isk. Witam y, pana. Dzień dobry, dzień dobry państwu, dzień dobry tobie Szymonie. I dzisiaj chcielibyśmy w tym duecie porozmawiać o pewnym komiksie, a dokładnie rzecz ujmując o dziele Scotta Snydera, Shona Marfiego i Matta Hollingsworth'a, czyli o komiksie Wake, Przebudzenie. W związku z tym, iż jest to komiks specyficzny, to i podcast będzie zapewne chcąc, nie chcąc specyficzny. Pierwsza sprawa jest taka, że cały ten album wydany w Polsce jako jedno wielkie wydanie zbiorcze przez wydawnictwo Mucha składa się tak naprawdę z dwóch części, z dwóch, jak to niektórzy nazywają, miniserii. W sumie z tego 10 zeszytów i ta druga część zawiera chcąc nie chcąc spore spoilery z tej pierwszej, dlatego my w, przynajmniej w pierwszej fazie tego nagrania skupimy się raczej właśnie na tym punkcie wyjścia, na części pierwszej, na miniserii pierwszej, jak zwał, tak zwał. I na początek może zaczniemy od jakichś takich ogólnych rozważań. Powiedz mi, czego się spodziewałeś, czy w ogóle słyszałeś wcześniej o tym komiksie, czy nabyłeś go tylko dlatego, że ja ci o nim wspomniałem i właśnie zasugerowałem to nagranie i jakie były twoje wrażenia, czy podobał ci się, czy nie. Tak na razie tytułem wstępu. Więc tytułem wstępu kupiłem go tylko dlatego, bo mi kazałeś. <ślad> tak bardzo. <ślad> Tak hmm. bardzo. Wiesz co? Okładka. Okładka jest okropna. Nie podoba mi się. W ogóle mi się nie podoba ta okładka. I przechodziłem obok tego komiksu totalnie e, niezainteresowany. Mimo, że to jest mucha. Mucha, której kupuje po prostu prawie wszystko, co wychodzi, ale jakoś tak nic w polskim internecie odnośnie tego komiksu nie, jak to powiedzieć, nie było głośno na temat tego komiksu w polskim internecie, w polskim świadku komiksowym, mimo że napisane jest na okładce, że wygrał nagrodę Eisnera w 2014 roku w kategorii najlepsza miniseria, czyli teoretycznie ludzie powinni się bardzo, bardzo cieszyć, że taki komiks u nas wyszedł, a jednak cisza, tak? Nie było żadnego, żadnego hype'u na ten komiks i powiedziałeś, no Tomasz, kupujemy Scott Snyder, nagrywamy podcast. Ja tak, no w sumie okej, okay, nie? I tak przyszedł ten komiks, otwieram, otwieram e, paczkę, patrzę na tę okładkę, e, brzydka, odwracam i z drugiej strony jest, e, jak ktoś nie ma tego komiksu w rękach, nie widział, to jest taka czarna, czarna tylna okładka i tam jest narysowana główna bohaterka. I to jest dokładnie taki styl rysowania, jaki ja lubię w komiksach. I, I od razu, jak tylko zacząłem czytać, to mi się spodobało. I przez większość komiksu byłem bardzo, bardzo zachwycony. A czemu nie byłem zachwycony? Pod koniec to pewnie porozmawiamy w części tej spoilerowej, późniejszej, odnośnie drugiej części komiksu. Mhm. To może, skoro już od tego zacząłeś, ja patrzę teraz na tę okładkę i dopiero teraz w ogóle zaczynamy rozumieć, jaki jest jej związek z całością, myślę, no ona rzeczywiście nie jest szczególnie piękna, estetyczna, ale w końcu rzeczy ma sens i dopiero teraz dostrzegam pewne detale, które wcześniej mi totalnie umknęły. Ja początkowo, wiesz, czytam Scott Snyder, Sean Murphy, myślę sobie, spoko, panowie od DC, tutaj, yy, znaczy od DC, no między innymi od DC, od yy, tam Batmanów i tak dalej, wiemy też, że Snyder yy, za odpowiadał, który tutaj chwaliliśmy, za sewer, mm -hmm. które ja chwaliłem w Carpe Amerykański wampir. Spoko, właśnie amerykański wampir oczywiście też, więc same takie serie, które jakoś tam pozytywnie ocenialiśmy do tej pory, mówimy wszyscy w ramach konglomeratu. Sean Murphy, no to też ma już trochę tego swojego doświadczenia, właśnie też amerykański wampir, kilka innych serii, spoko. I jeszcze ta kolorystyka Hollingswortha, no to facet odpowiadał za kaznodzieje, za Hellboya, za Devila, Hellblazera i jeszcze kilka innych takich głośnych, wielkich tytułów. Myślę sobie, spoko. Ale tak spojrzałem na tę okładkę i czytam Wake Przebudzenie i okładka przedstawia taką dłoń, która wystaje w górę. Taki macie fragment przedramienia i dłoń. Nie? No i tak na to spojrzałem mówię, aha, czyli pewnie będzie o jakichś żywych trupach. I taka dłoń, która z ziemi wystaje, nie z grobu czy coś, tutaj rozpościera palce. A tu niespodzianka. Komiks o czymś zupełnie innym. Tak. I naprawdę, ja dopiero teraz nawet... Teraz się skapnąłem, że jest ten opis z tyłu okładki, ja go nie czytałem. Totalnie wiedziałem, na co się pisze i w sumie to no miałem zaskoczenie. Ja też miałem zaskoczenie i według mnie to jest chyba najlepszy sposób, żeby przeczytać ten komiks tak totalnie nie wiedząc nic na jego temat, bo jak się zaczyna czytać y, tą historię, to momentalnie zaczynasz dostrzegać jakieś nawiązania do innych rzeczy, jakieś takie o masz takie myśli, przynajmniej ja miałem takie myśli, że o takie coś już czytałem gdzieś tam w innym komiksie, w innym filmie. Widziałem e, na przykład e, nie wiem, w The Thing bardzo podobny motyw jest jak w The Thing tak? albo bardzo podobny motyw jak w e, The Abyss u Camerona. Mhm. Więc e, jak ktoś lubi takie rzeczy to od razu zaczyna czuć ten klimat i się wciąga w tą historię, a jak przeczyta się ten opis z tyłu, to on tak właściwie troszkę psuje to zaskoczenie znaczy, czy ja wiem, o, na szczęście on jest na natury dość ogólny i nie zdradza tych największych detali, chociaż... Mm, ja, ja w ogóle nie zasugerowałem się okładką i tak, no jakaś dłoń na okładce, nie? I się nie przyglądałem tej dłoni w ogóle, ja nie? I tak to... czytam, czytam, czytam i tak, o, super, potwory, nie? Patrzę na tą okładkę i tak, aha. <laughs> tak Więc bo... dla, mnie, dla mnie to był szok trochę. Tak, bo istoty, które się pojawiają w komiksie są co najmniej specyficzne i raczej może w popkulturze ogólnie obecne jakoś tam przetwarzany jest ten motyw, ale jednak no w komiksie ja w sumie nie spotkałem się z czymś takim jeszcze, może też w czytam, ale nawet w filmach w kontekście grozy wiele chyba takich rzeczy nie ma, takich egzemplifikacji. Na pewno kojarzysz taki film, który nazywa się Dom w głębi lasu. Mhm. No I tak, tam jeden tam z bohaterów, pojawiam. tam jeden z bohaterów cały czas powtarza, że super by było jakby się pojawił stwór, który jest właśnie w tym komikcie. Tak, chociaż I on tak się właściwie... w końcu pojawia. Mm -hmm. Tutaj w tym komiksie też pojawia się troszkę więcej. Istot motywów. On jest ogólnie dość skomplikowany. Na razie mówimy bardzo ogólnie, żeby wam nie psuć zabawy, bo naprawdę polecamy zasiąść do tego bez większej wiedzy. Mamy te dwie części i pierwsza to jest taka historia dużo bardziej kameralna, nie? pokazująca mm -hmm. losy kilku jednostek zmuszonych do radzenia sobie z przeogromnym niebezpieczeństwem, zagrożeniem, próbujących rozwiązać jakąś tam wielką tajemnicę. Mamy takie wątki przygodowe, ale zmieszane właśnie z horrorem. Z taką... Ale to, to trochę ci przerwę, bo to jest taka klasyczna historia typu, typu obcy. Jest ekipa na statku i masz sytuację, że jesteś zamknięty w ciasnym pomieszczeniu, masz klaustrofobiczny klimat, masz coś, co za, zabija bohaterów i to też się pojawia w, w praktycznie większości książek science fiction i dlatego mi się to podobało. Mm -hmm. Ale tutaj jest przedstawione ciekawie, nie tak bardzo sztampowo, a druga część to znowu taka... No w komiksie ja jeszcze nie mm. czytałem czegoś takiego, więc dlatego, dlatego to było coś nowego dla mnie. Mm -hmm. I w tej drugiej części ten punkt wyjścia troszkę porzucamy i zmierzamy ku takiemu wielkiemu, otwartemu światu. Nie? Poznajemy właśnie świat, który musi istnieć jako konsekwencja tego, co wydarzyło się w części pierwszej. I świat, który się bardzo zmienił na skutek tych wydarzeń i który jest nadal niebezpieczny i skrywa nadal wiele tajemnic. Niestety albo niestety, o tym będziemy dyskutować za, za chwilę pewnie. Mnie się druga część mniej podoba od pierwszej. Troszkę odjechali, myślę twórcy. Okej, okay, to teraz już wejdziemy w szczegóły tej pierwszej części. Jeżeli... Macie ochotę dowiedzieć się czegoś więcej, o no to zostańcie. Jeżeli chcecie się dać zaskoczyć, to lećcie do księgarni czy do jakiegoś sklepu internetowego i kupujcie, nie? Ja polecam. Warto, warto mieć, warto przeczytać. Super wydane, super narysowane. No i jeden z lepszych komiksów science fiction, jakie czytałem na naszym rynku, więc zresztą nie ma tego aż tak dużo, więc myślę, że jak ktoś lubi komiksy science fiction, to to jest tytuł dla niego. Właśnie dobrze to podkreśliłeś, może jeszcze tylko ten jeden wątek. Na ile oceniasz to jako horror? No i to jest pytanie, czy to jest horror? To nie, nie, nie do końca jest horror. Pierwszą część może tak około 7? Mhm. Pod, pod 8 nawet, bo faktycznie czerpie garściami właśnie z takich rzeczy typu defink czy obcy. No ale ta druga część zupełnie, zupełnie nie. Tak, tutaj już nie chodzi o atmosferę zagrożenia, tylko raczej o te przedwieczne sekrety, tak, i z jednej strony historię sprzed setek tysięcy lat, a z drugiej strony nowe technologie i to wszystko ładnie wymieszane, ale tam już grozy nie ma. Tam później to, to już jest bardziej komiks przygodowy, mhm. jeśli miałbym to gdzieś się jakoś zaszufladkować. Dokładnie tak. No dobra, to wiecie mniej więcej czego się może się spodziewać jeżeli chodzi o te wszystkie etykietki ratunkowe, wiecie, że polecamy, nie przedłużamy wchodzimy w szczegóły, może ja przeczytam ten opis w sumie z tyłu okładki, co? Jako taki punkt wyjścia? Proszę bardzo. Czytamy tutaj nikt nie podejrzewa, że od starożytności ludzkość pada ofiarą działań tajemniczych stworów z otłani dziwne dźwięki nagrane w głębinach oceanu stanowią zapowiedź wydarzeń, które doprowadzą do całkowitej zmiany powierzchni ziemi Podejmijmy mrożące krew w żyłach wyzwanie. Wyróżmy w podróż, której celem będzie znalezienie odpowiedzi na najważniejsze pytania ludzkości. Skąd pochodzimy? Dokąd zmierzamy? Czy nasz gatunek będzie istniał wystarczająco długo, by dotrzeć do celu? Tak to wygląda, jeżeli chodzi o opis wydawcy. I on już tutaj sugeruje, że to będzie opowieść na wielką skalę. W pierwszej części, na samym początku, my tego do końca nie wiemy, bo wprawdzie mamy na samym początku taką zajawkę, tej drugiej części komiksu, która pokazuje nam ten troszkę inny świat, ale to są właśnie, nie wiem, ile, dwie, trzy, cztery strony i zaraz potem wchodzimy już w tę historię bardziej kameralną i poznajemy losy Lee Archer. Lee Archer to wybitna badaczka głębin morskich, która specjalizuje się w analizie dźwięków obecnych pod wodą. Na no są to oczywiście odgłosy waleni, delfinów i innych zwierząt. Przed laty została niejako skazana na banicję przez instytucje państwowe, w związku z tym, że działała na rzecz ochrony praw zwierząt i tym samym sprzeciwiała się niektórym inicjatywom, projektom państwowym. Jednak teraz, w momencie, w którym rozpoczyna się komiks, zjawia się yy, tam, gdzie w miejscu, gdzie pracuje agent, przedstawiciel rządowej agencji i prosi ją o pomoc. Pomoc w identyfikacji dziwnych odgłosów nagranych na dnie oceanu. Tak zaczyna się ta nasza historia. Wyruszamy z Lee Archer następnie do miejsca, gdzie te odgłosy zostały nagrane i zaczynają się dziać rzeczy. Oj, dużo rzeczy się dzieje, dużo rzeczy zaczyna się dziać w tym komiksie, to prawda. Ale początek jest taki bardzo standardowy. Masz zaprezentowaną główną bohaterkę, dostajesz jej background, dostajesz jakąś tam tajemnicę, dziwny odkwost na oceanu, tylko ona może go rozwiązać, tą zagadkę, może zrozumieć, co to jest, może to przetłumaczyć na jakiś ludzki język, więc. Tajna agencja rządowa bierze ją, wciąga gdzieś do jakiejś łodzi, zabiera na drugi koniec świata, tam poznajemy resztę ekipy, ekipa też jest taka bardzo stereotypowa, bo masz człowieka, którego wszyscy się boją, człowieka, którego nikt nie lubi, już masz śmieszka. Masz człowieka, który nic nie robi, ale ma ogromną wiedzę na temat wszystkiego i na temat świata, który w kluczowych momentach mówi, że a, słyszałem o tym, wiem, to jest to i to. Więc początek jest taki bardzo, bardzo, bardzo klasyczny. Co nie jest złe. Mhm, przy czym tajemnica. Słuchaj, tych tajemnic jest bardzo wiele, bo z jednej strony samo to nagranie, tak, ten wątek główny, ale z drugiej strony już początek komis sugeruje nam, że także Lee Arczek ma jakieś mm -hmm. tajemnice z przeszłości. Tak Wiemy, że ją wyrzucono z pracy, wiemy, że doświadczyła jakiegoś dziwnego zjawiska w młodości, że jej ojciec stracił życie w dziwnych okolicznościach i mamy także sugestie kilku innych tajemnic. Do tego yy, mamy to podwodne, może nie miasteczko, ale tę platformę wiertniczą pod wodą, takie klimaty a la Bioshock chociażby i do tego później te wątki już takie kosmiczne, kosmologiczne. Bardzo dużo tutaj jest właśnie takich tajemnic, sekretów. Mm, jeszcze jak ktoś szuka. A propos, bo mówisz obcy, masz bajoszek, że pod wodą jest książka Pitera Wattsa, trylogia właściwie. Ja czytałem tylko pierwszy tom, który nazywa się Rozgwiazda i on się cały dzieje na stacji badawczej pod wodą, gdzie grupa, no nie naukowców, ale osób wytrenowanych, żeby robić konkretne rzeczy, grupa osób jest zamknięta właśnie przez dość długi czas na stacji badawczej bardzo, bardzo głęboko. I to bardzo klimatem przypominało mi ten komiks. W sumie to ten komiks bardzo mi przypominał klimatem tamtą książkę, więc jak ktoś nie czytał, to polecam. Mhm. Ogólnie fajnie się składa, że omawiamy ten komiks w tym momencie, kiedy odkrywamy coraz więcej rzeczy na temat kosmosu, że odkryliśmy te trzy nowe planety, na których możemy w przyszłości potencjalnie zamieszkać albo może tam być życie. A na temat tego, co jest pod ziemią, w głębinach, pod wodą, nie pod ziemią, pod wodą w głębinach nie wymienić, że dużo łatwiej nam odkryć jakąś totalnie nową galaktykę, niż dowiedzieć się, co jest na dnie Rowu Mariańskiego, że tam właściwie nie wiadomo, co jest. To, to, to jest fascynujące. I też Scott Snyder w wywiadach mówi, że właśnie to go bardzo zaintrygowało, że w ogóle motywacją dla niego, żeby ten komiks stworzyć, była historia jakiegoś japońskiego, antycznego rekina, którego znaleźli gdzieś tam kilka lat temu na wybrzeżu i zobaczył tego rekina i stwierdził, boże i przez setki lat takie coś pływało pod wodą i nikt tego nigdy nie odkrył, super i zaczął się fascynować tym tematem i stworzył właśnie The Way. Mhm. Zaczął wtedy badać właśnie różne wątki marynistyczne w powieściach, różne legendy na temat, na temat wody, na temat podróżowania, jakieś, jakieś opowieści marynarzy i stwierdził dobra, wrzuca to wszystko w blender, wymiksuje i wyjdzie z tego ten komiks. Mhm, niech bym rzeczy tak zrobił, przy czym nie tak zupełnie bezmyślnie, nie? bo jednak widać, że Część inspiracji jest przywołana niejako bezpośrednio, część legend, historii zostaje po prostu wprowadzona w fabułę, chociażby poprzez wypowiedzi bohaterów, między innymi tego geniusza, ta, którego tutaj już przywołałeś, faceta, który tak dużo wie o świecie, jest chodzącą encyklopedią. Z drugiej strony też mamy niektóre z tych wątków tylko w tle, to tak dosłownie w tle, jako na przykład grafika. Mamy twarz bohaterki, która tam ma jakieś przemyślenia, a za nią widzimy jakąś grafikę, która jest odwołaniem do konkretnej historii, mitu, nie wiem, przypowieści biblijnej. I po prostu widz sobie to sam wtedy w głowie niejako układa w jedną całość, sam odczytuje znaczenia, uzupełnia te puzzle, jakimi jest cały komiks. Tak, a to jest super zagranie, no bo jeśli na przykład miałoby to być film, gdyby się to przełożyli na, na język filmu, to musiałaby być albo jakaś retrospekcja z przeszłości, która by wydłużyła totalnie film, albo musiałoby być powiedziane jakieś zdanie i wtedy wizby nie wyłapał, a jak masz komiks, no to właśnie robisz w tle powiedzmy taką mieszankę, jak tutaj robią twórcy, że na przykład wrzucają kilka nie wiem, poziomów, kilka postaci, kilka, kilka różnych motywów w jeden kadr i na głównym tle bohaterka i to obrazuje, o czym ona myśli, o czym ona mówi i wtedy też ja się czuję inteligentniejszy, bo zrozumiałem, a nie musieli mi tak pokazać wprost o co chodzi. Mm -hmm. I dzięki temu nie ma y, tego efektu znużenia i irytacji tym, że pojawia się ten wszechwiedzący bohater, nie, który w danym momencie przywołuje tę istotną legendę, historię, dane wzór matematyczny czy coś niepotrzebny do rozwiązania mm -hmm. zagadki. Tylko tak. wiele z tych informacji jest właśnie gdzieś tam tak za marginesem, na marginesie, z boku, poza kadrem, nie, albo właśnie w tle wetkniętych i dzięki temu są dostępne, ale nie irytują. Dokładnie tak, ale już znowu mówimy tak bardziej globalnie. Do tej pierwszej historii powiedziałeś, że horror oceniasz na ile? Na 7 na 10? 7 na 10, tak, ale przez to, że to nie jest jakieś takie bardzo odkrywcze, tylko mm, trzymał się takich ram klasycznych, który, których się powinna trzymać taka historia. Czułem, czułem, że, że jest ciężko, że oni nie są w lekkiej sytuacji, że w każdej chwili każdy z bohaterów może zginąć. I przejmowałem się, autentycznie się przejmowałem, czułem napięcie. Zresztą też to jest taki takie nasze nasze mm, standardowy strach, taki gdzieś tam w głębi nas przed utopieniem się albo byciem zamkniętym gdzieś tam właśnie nie wiem, ja bym nie chciał być w łodzi podwodnej ja bym chyba, nie wiem wolę latać samolotami, niż, niż pływać łodzią podwodną, jeśli miałbym wybrać no. hmm. niby łodzie nie spadają ale no właśnie, no jakoś tak ja, ja podziwiam podziwiam e, jak, jak nazwać osoby, które pływają łodziami podwodnymi, to jest też marynarz? No chyba tak no to to... Jak jaka wojenna pływa też no, podwodnymi ja, ja podziwiam, ja bym się bał, bał, bał autentycznie ja w sumie nigdy o tym jakoś szczególnie długo nie rozmyślałem, ale rzeczywiście, znaczy może na krótki cza okres czasu to spoko, ale gdzieś na dłużej, yy, nie, też bym nie chciał. Zresztą tutaj... ja też kiedyś wypadłem z łódki i tonąłem, więc też też wiem, jakie to jest uczucie tonąć a autentycznie i gdyby nie ktoś, kto złapał, e, wsadził rękę do wody, bo ja wtedy uderzyłem głową od nołtki, tak od spodu i już totalnie byłoby po mnie i gdyby nie ta sea, która mnie wyciągnęła, to mogłoby mnie tutaj nie być w tym momencie. A ja to było kiedyś tam dawno, dawno, więc wiem, jak to jest przerażające być, być, być pod wodą i takim być bezradnym troszkę. To dziękujemy osobie, która wyciągnęła rękę w imieniu słuchaczy. Tak, tak, tak. Nie, Jakieś wpadłem w dziurę, próbując przejść przez rzekę, mając też tam, nie wiem ile, 16 lat. W sensie wyrwę tak po prostu w dnie i też przeżyłem chwilę paniki, bo w sumie nigdy nie uczyłem się pływać, tylko tyle co, wiesz, zacząłem machać szybko rękoma nogami, jakoś się do powierzchni yy, dobiłem i gdzieś tam dalej do brzegu i coś tam złapałem, ale też, no, wiem, że to nie było przyjemne. I tutaj mamy właśnie ten horror i izolacji i bycia pod wodą, możliwości utopienia się i jeszcze te istoty nadprzyrodzone, które też są w sumie inteligentnie wprowadzane, nie? bo nie od razu. Początkowo masz tego obcego, nie, coś o czym niczego nie wiesz. Potem to coś się pojawia, ale nadal nie jest bliżej sprecyzowane. Później pojawiają się pewne sugestie, odwołania do twojej wiedzy, twojej jako czytelnika. I później, gdy teoretycznie no już wiesz, z czym masz do czynienia, jeszcze następuje taki klimaks i na sam koniec okazuje się, że ta początkowa bestia to, to jest Pikuś, tak? bo tak tam bardzo, to zagrożenie jest no. dużo większe. Kurczę. Pan Pikuś. Pan Pikuś, ale też, no, bo my nie wiedzieliśmy, na co się piszemy tak właściwie. Wchodziliśmy w tą historię tak samo jak bohaterowie. Oni też nie wiedzieli totalnie, gdzie idą, po co, czego od nich chcą. I zobacz, jest tam taki kadr, że nagle słychać jakieś krzyki, wybiega jakiś zakrwawiony człowiek, później otwierają się drzwi i nagle wybiegają jacyś przerażeni ludzie, jeden taki zakrwawiony, wrzeszczą i tak zacząłem się zastanawiać, Boże, na pewno to będzie historia o jakimś czymś, co zaraża tych ludzi. Oni później zaczną wariować pod wodą, zaczną się mordować. Tak, takie ale, kolejne ząbiaki czy coś podobnego. Tak, ale dosłownie przewracasz tą kartkę i nagle się okazuje, że tam jest ten potwór i że on już jest złapany, że totalnie od razu masz takie wyjawienie tego potwora, że nie jest tak, że coś ich zabija po kolei tam gdzieś tam z ciemności, tylko od razu wiesz, jestem potwór. I to, to jest troszkę troszkę tak, że w, w sumie... Nie spodziewasz się, że dalej będzie tylko gorzej. Mm -hmm. I do tego chociaż ten potwór niby jest jakoś tam pokazany od razu i nie czai się w, w cieniach to ująłeś, to to jest w sumie sprytne, bo pomimo tego, właśnie oni się nie bawią z nami, tak że o, teraz przez 10 stron nie będziecie wiedzieć, co to jest. Tylko już troszkę was potrzymaliśmy w napięciu, teraz patrzcie, to jest to. To, to jest to, One... od, od razu możesz wiedzieć, co to jest, bo i tak nie wiesz, co się wydarzy dalej. Tak, ale znowu kilka stron dalej. Gdy to coś y, przejmuje inicjatywę, to nagle się okazuje, że... Y, bo, bo też to łatwo w sumie tutaj... Boże, brakuje mi słowa. Nie docenić jednym słowem? Nie wiem. Y, zdeprecjonować, ale żeby nie używać... Łatwo tutaj y, zdeprecjonować y, znaczenie tej istoty potwora, bo... Y, to nie jest coś, co my kojarzymy z Korrorem jako tako. Zbagatelizować? Co nam się wydaje, o, o, zbagatelizować może. Co, to, nie czujemy jakiegoś wielkiego lęku, teoretycznie. Raczej, znaczy niepokój, nie? bo nie wiemy do końca, w jakim kierunku to zmierza, a po chwili trzask dostajemy w twarz, ogonem, mm. że tak to ujmę. Tak bardzo, no. I, i pojawia się zagrożenie i to takie ogromne. No i wiemy też, jak to się kończy. nie? Ta pierwsza część. To też na mnie było dużym zaskoczeniem, bo nie spodziewałem się, że dostanę w twarz aż tak mocno tym zakończeniem też. Byłem święcie przekonany, że mamy tu w ogóle główną bohaterkę. tak? I w ogóle też tę jej grupę, tych ludzi otaczających ją. Taki zespół się tworzy na chwilę. nie? I tu się okazuje, że twórcy nie pieszczą się z nimi. To nie jest tak, że teraz właśnie do końca komiksu cały ten zespół będzie trwał jako właśnie ludzie walczący o swoje przetrwanie czy też o przyszłość ziemi ludzkości, tylko dzieje się coś innego. Tak zupełnie coś innego, ale też Scott Snyder mówi w wywiadach do tego komiksu, że był zmęczony, jak tworzył ten komiks, on był już zmęczony pracą troszkę dla DC i tworzeniem licencjonowanych historii, bo on wtedy akurat pracował nad Batmanem, stworzył też świetny komiks, jak ktoś nie czytał Superman Wyzwolony, wydany u nas w Polsce przez Egmont, polecam. A to też Snyder, no rzeczywiście. Tak, to w ogóle jeden z najlepszych Supermanów, jakie czytałem bo nie jest nudny i on był właśnie zmęczony i stwierdził, dobra, chcę stworzyć coś swojego i właśnie stworzył niezależny komiks, gdzie bóg totalnie popłynąć, stworzyć świat od podstaw i nikt by nie, nie pilnował go i mówi, że właśnie też starał się mieszać, mieszać techniki, żeby nie tworzyć tego komiksu tak, jak normalnie tworzy historię, że na przykład masz, nie wiem, początek, rozwinięcie koniec, tylko żeby jakoś tam poprzestawiać te punkty, gdzie się coś dzieje na tej linii czasu, żeby żeby bohaterki, na, na przykład, bo są dwie bohaterki, w drugiej części się pojawia druga bohaterka i zobacz, że one mają bardzo podobne imiona, nie? Jedna, jedna jest Lee, a druga jest Leeward, no i że to też ma znaczenie, tak bo on z reguły nie nazywa swoich bohaterów podobnie, bo chce, żeby każdy był jakiś tam charakterystyczny, inny, a tutaj stwierdził, że że, że obie bohaterki będą bardzo podobne i że to jest zupełnie inny Scott Snyder niż, niż człowiek jest przyzwyczajony do niego. Mm -hmm. I niejako sam już przeszedłeś do tej drugiej części i myślę, że to jest dobry punkt, żeby troszkę więcej o niej pomówić. tak jak mówię, niestety musimy zdradzić Coś więcej z tej pierwszej części, przy czym nadal nie będziemy myślę ciężkich spoilerów. Druga część przenosi nas w przyszłość. Troszkę odległą, bo aż 200 lat po wydarzeniach z części pierwszej znajdujemy się w świecie, który, tak jak wspominałem, narodził się w skutek tego odkrycia, które miała zbadać m.in. Lee Archer. W świecie, który został zalany przez oceany i ich mieszkańców, przez te stwory o których była mowa w zajawce wydawcy z tyłu okładki. i Nasza planeta pogrąża się w chaosie. Duża część ludzkości zginęła, większość lądów została zalana, ostało się niewiele z nich i tam, gdzie ludzkość jakoś sobie dalej funkcjonuje, mamy do czynienia z nową władzą i oczywiście, skoro mamy władzę, to mamy też ludzi jej przeciwnych, tak zwanych odstających i Ogólnie to wszystko wygląda nieciekawie. Mamy pewnego rodzaju totalitaryzm, mamy tych naszych niezależnych piratów i w tym świecie funkcjonuje sobie Leeward, czyli nowa bohaterka, młoda kobieta, która przystosowała się do nowych realiów, która na co dzień przy pomocy swojego delfina i nowoczesnego sprzętu, poluje na Syrena, następnie sprzedaje tam jakieś cenne fragmenty ich ciał i która też pewnego dnia odbiera tajemniczy sygnał radiowy. Sygnał radiowy, który według pewnej legendy może odmienić losy Ziemi. No i nasza bohaterka oczywiście stara się, znaczy stara się, planuje coś z tym zrobić, jednak okazuje się, że władza depcze jej po piętach no i dochodzi do otwartego konfliktu. Prawda, tak się dzieje. Nie kłamiesz. I tutaj już mamy zupełnie inne podejście do opowiadania historii. Nie ma już tej zamkniętej przestrzeni niewielkiej grupy osób, tylko obserwujemy ten nowy świat. Nowy, niekoniecznie wspaniały świat. No jak Ci się podoba ta wizja? 200 lat po tej katastrofie z części pierwszej. No, i tutaj znowu muszę powiedzieć, że to jest coś, co gdzieś już widziałem, i oczywiście, pierwsze, co przychodzi do głowy, to jest Wodny Świat z Kevinem Kostnerem. Film, mm -hmm. który, no, ja akurat lubię, ale wiem, że wiele osób uważa go za straszną kaszankę i kicz i że w ogóle, o jezu, nie da się oglądać. No, jednak jest w tym filmie coś, coś, coś, co mnie zawsze ciągnęło do niego. I ten świat przedstawiony tutaj podoba mi się, podoba mi się, lubię takie motywy, że jest świat po jakimś kataklizmie, po jakiejś zagładzie i że Ziemia musi się od nowa jakoś przeorganizować, stworzyć nowe rządy, musi się ogarnąć, musi e, zacząć istnieć na nowo w jakimś nowym środowisku, bardzo mi się to podoba i jeśli mam tutaj przytoczyć jakiś inny tytuł, który też fajnie to reprezentuje, to na przykład właśnie e, Y od Egmontu, gdzie świat jest opanowany przez kobiety, albo ostatni okręt, gdzie, gdzie akurat też jest taki motyw, że w serialu, że, że ludzie giną i zostaje tylko garstka i główny bohater jest kapitanem okrętu marynarki wojennej i on właśnie też próbuje stworzyć nowy rząd i pływa od wyspy do wyspy i tam ogarnia ludzi. Więc ja lubię takie motywy i więc teoretycznie tutaj to też mi się powinno podobać. I to jak jest narysowane, przedstawione ten świat podoba mi się, nie do końca podoba mi się co się tam dzieje, nie do końca mhm. podoba mi się w którym kierunku zmierza ta historia i jak ona się kończy, ale jeśli, bo były plotki, w wywiadach czytałem, były plotki, że może kiedyś wrócą do przebudzenia, że może kiedyś zrobią jakiś spin-off z tą bohaterką, która ma delfina, i tym delfinem, bo delfin ponoć w ogóle najważniejsza postać w tym komiksie i wszyscy uwielbiają delfina i ponoć dostawał nawet listy z pogróżkami, że jak tylko zabierz delfina, to nigdy nie kupię twojego komiksu że tak było, to może rozwiną ten świat jeszcze bardziej i może będzie jakaś fajna, ciekawa, przygodowa seria. Z zobaczymy. Ale przeszkadzało mi to troszkę, że to poszło w tym kierunku, ponieważ ja nie lubię, nie lubię, kiedy zaangażuję się w historię, tak jak tutaj, i nagle twórca stwierdza, że ha, zupełnie nowy klimat, zupełnie nowa historia, zupełnie nowi bohaterowie i... I w tym momencie ja się muszę przestawiać i na nowo się angażować i nie lubię czegoś takiego. Nie lubię czegoś takiego, jak masz na przykład, nie wiem, film, który jest thrillerem i przez godzinę śledzisz jakiegoś mordercę, a później na przykład przez pół godziny masz e, jakąś taką sielankę i, i nagle film zaczyna się, nie wiem, robić wolny i pokazywać życie rodzinne jakiejś bohaterki, która zginie za pół godziny. No po co? Totalnie nie pasuje w to wtedy. Więc to, to tutaj troszkę jest tak samo czy znaczy, troszkę dziwne porównanie, ale rozumiem zasadę, bo rzeczywiście ta pierwsza historia kończy się po prostu. Jest niejako zamkniętą też całością w pewnym sensie. I druga już nas przenosi właśnie w daleką przeszłość. Pokazuje ten zupełnie nowy świat. Mamy nową główną bohaterkę. I ten świat jest ciekawy, tylko właśnie jest zupełnie inny, bo tak jak tam mieliśmy akcję pod wodą, no. więc też i kolorystyka była bardzo specyficzna, nie? no bo jednak... Ciemność, tak, ta woda. Zresztą mamy też czasami takie typowo ciemne, prawie całe czarne kadry w tej pierwszej części, zwłaszcza w końcówce. To też musisz docenić, no bo narysuj wodę. Na, narysuj, że coś jest pod wodą. No to też trzeba umieć, nie? Ale trzeba... nie, nie, no super to wyglądało. No ja, ja nie, nie ma za teraz. Ja, ja też nie mam luzy, tylko mówię, hmm. że wiesz, człowiek jak czyta takie komiksy, to się nie zastanawia, nie? A warto pomyśleć, jak, jakich zabiegów użyli twórcy, żeby zaprezentować, że to jest pod wodą, nie? Wbrew pozorom, to nie jest aż takie łatwe. A w tej drugiej części, no to wyobraź sobie, że nie wiem, kupujesz ten komiks w zeszytach, nie? Tak jak to wychodziło, nie? Kupujesz pierwsze pięć zeszytów, super. Wszystko się dzieje w tej łodzi podwodnej. Pod wodą są te potwory, świetnie, nie? I kupujesz zeszyt szósty, i nagle historia jest 200 lat później, już nie ma tego klimatu klaustrofobii, tylko masz otwartą przestrzeń, otwarty świat, morza, oceany, ludzie pływają, latają, dzie dzieją się rzeczy, masz brząd i masz, nie wiem, 50 nowych bohaterów, powiedzmy, tak? Dokładnie tak było. Ja, ja bym się zdenerwował, <laughs> że, że twórca tutaj się ze mną bawi. Mm -hmm, bo ale wiesz, zmiana bohaterów to jedno, ale ta zmiana konwencji. Właśnie tutaj mamy komiks przygodowy, który rozgrywa się niby dalej w niebezpiecznym świecie, nieszczególnie przyjemnym. Ale tutaj nie masz tego mroku, nie masz tej atmosfery osaczenia, tylko masz świat, który jest. obcy dziwny, ale przez, ten, przez tę warstwę sci-fi, nie przez to, że mamy tutaj te nowe technologie, to dostosowanie się ludzkości do tych nowych warunków i później jeszcze te motywy kosmiczne, jeśli można to tak ująć. Ale wiesz, tutaj też musimy wrócić do tytułu komiksu Przebudzenie, nie? tam jest dużo właśnie w tym komiksie motywów, które nawiązują do tego, wiesz, pierwsza część komiksu, ciemno, ciemno, wiesz, zamknięte oczy na przykład, nie śpisz, bo później masz drugą część komiksu, która dzieje się w cały czas na otwartej, jasnej przestrzeni i już człowiek nie śpi, tak? Już jesteś obudzony, przebudzony. Tak, bo odkrył pewną tajemnicę z tej pierwszej części też. Przebudził się z niewiedzy, nie tylko z ze snu. Tak, no, no i teraz pytanie, czy, czy to nam się podoba, czy nie do końca, tak? Czy, czy, czy aż tak byliśmy zaangażowani w tą historię, w to całe przebudzenie i ten sen, czy, czy kupujemy po prostu tą metaforę? Ja jej do końca nie kupuję. Hmm. Ja metaforę kupuję, bo jest obecna na wielu, wielu płaszczyznach, zarówno w przypadku poszczególnych postaci, jak i Całych zeszytów czy całego komiksu, i też tak w ogóle globalnie w różnych interpretacjach, myślę, można ją spokojnie ustanowić. Więc dla mnie ten tytuł jest w porządku. I tym jeszcze wspominaj przed naganiem, tak? Że Wake to nie tylko przebudzenie, jako obudzenie się i tak dalej, ale też. Ale też, też stypa. Też motyw śmierci, motyw czuwania nad martwą osobą, e, czyli też e, śpimy, ludzkość jest tak jakby martwa, i też e, tutaj można wrócić do opisu dystrybutora, opisu wydawcy e, na ostatniej stronie komiksu. Dokąd zdążamy? Czy nasz gatunek będzie istniał wystarczająco długo, by dotrzeć do celu, tak? Czy, czy nasze życie, czy powinniśmy tak żyć tak z dnia na dzień, czy jednak my jako ludzkość mamy jakiś wyższy cel? Mimo, może powinniśmy się nad tym zastanowić. Mhm, tutaj pojawiają się te kwestie natury egzystencjalnej, filozoficznej też. I to wszystko jest niby wartością dodaną. Przy czym, jak już powiedziałeś wcześniej, Snyder wtyka tutaj pomiędzy po prostu poszczególne fazy opowieści, już w pierwszej części, takie zajawki, przyszłość lub też retrospekcje z bardzo, bardzo, bardzo odległej przeszłości i czasami to jest właśnie jakaś jedna strona wyrwana z kontekstu czasem dwie, czasem trzy i teraz w tej drugiej części jest tego też sporo, to się niby zaczyna składać pewną całość prowadzić nas do pewnego finału, do pewnej konkluzji na temat tego, kto jest kim w tym świecie i to nie tylko jeżeli chodzi o bohaterów, ale też rasy że tak to ujmę no i właśnie pod koniec ja ci powiem, że troszkę zgłupiałem, bo niby pewne wątki jestem w stanie prześledzić i powiedzieć, że okej, okay, czyli to wynika z tego, to z tego i to prowadzi do tego, a przy pewnych po prostu widzę ścianę, tak? Nie jestem w stanie ruszyć z tym ani w lewo, ani w prawo. I nie tylko my mamy ten problem, też wielu recenzentów i wielu czytelników na przykład jak czytałem opinie na Gudrycach, też totalnie nie rozumiem o co chodzi w końcówce. Trzeba przyznać, że Robi pan Scott Snyder za dużo skrótów myślowych. Powinien jakoś to ładniej wyłożyć, o co mu do końca chodzi, ale cały czas on się gdzieś tam kręci wokół tego, tego przebudzenia i wokół tych, tych motywów mistycznych, motywów związanych z wodą, z legendami i mitami i z tymi wątkami zaczerpniętymi z klasycznych jakichś filmów science fiction. Zawarów w tej historii to, co zawrzeć Powinien, żeby, żeby widz, żeby czytelnik się domyślał, żeby zaczął główkować, żeby tam stworzył jakąś swoją odpowiedź. Co w sumie nie, nie jest najgorszym zabiegiem. Nie, otwarte takie niejasne zakończenia nie zawsze są złe. Tylko tutaj gdzieś, gdzieś, gdzieś mu po prostu zaginął sens, może? Dobra, to powiedz mi, jakie były Twoje wrażenia zaraz po przeczytaniu ostatniej strony? Zaraz po przeczytaniu ostatniej strony? czekaj znaczy, sobie otworzę na ostatniej stronie żeby, żeby sobie przypomnieć jaka jest ostatnia strona eee. a e, dobra okej okay. to mo, mo, moja myśl była i co i już to tylko tyle ale nie wiem miałeś jakiś kłopot z tym zakończeniem na tym etapie Wiesz co, dopiero jak teraz z tobą rozmawiałem, to za zacząłem tam rozmyślać się tak głębiej nad tym jakimś tam sensem tego wszystkiego. Jak czytałem tą część drugą, to bardziej się skupiałem na tych takich wątkach przygodowych, wiesz? A nie nad tym, skąd... Y no nie wiem, tutaj też spoilery, tak? Skąd, ale to jest w sumie napisane z, z, z tyłu układki, tak? Skąd my jako ludzie pochodzimy, dokąd zmierzamy i jaki jest sens tych wszystkich potworów i, i tych motywów sci-fi? Jakoś, jako, jakoś to mnie tam ominęło totalnie, bo było za bardzo zagmatwane. Właśnie dlatego cię o to pytam, bo ja teoretycznie zwracałem na to uwagę, bo miałem gdzieś z tyłu głowy, że będziemy o tym rozmawiać. Nie? I czasami nawet te strony, gdzie mamy jakieś tam retrospekcje, czy nagle akcja się zatrzymuje i dostajemy jakieś dodatkowe informacje przekazane w ten czy inny sposób. Ale poczekaj, sposób. poczekaj. A pamiętasz, jak ci mówiłem zaraz po przeczytaniu Przebudzenia, jak ty jeszcze nie czytałeś, że przeczytałem i że ma motywy podobne do komiksu, który już omawialiśmy tutaj w podcaście? Nie pamiętam. Mówiłem coś takiego o, o, o wampirach. Mieliśmy taki komiks. Mhm. Znaczy wiem o czym mówisz, ale... <grym> no, no i tutaj też w Przebudzeniu masz e, wątek, skąd pochodzi ludzkość i masz te retrospekcje z, z przeszłości. Tak samo jak... Tak, ale jednak setting jako taki jest inny i właśnie niby staram się skupiać nie na tych elementach, ale jednak ostatecznie koniec końców. Ja tak wychnąłem to zakończenie i powiem ci, że Dopóki nie zacząłem rozkminiać, dzielić włosa na czworo i zastanawiać się nad każdym wątkiem z osobna, to mnie się to nawet całkiem trzymało kupy. W sensie, że trzymało kupy. No, doszedłem do końca, widziałem ten koniec, widziałem początek, środek w głowie i jakoś mi to wszystko pasowało. A potem, jak zacząłem to wszystko kartkować i jak zaczęliśmy dyskutować tuż przed nagraniem, tak na szybko, na chwilę, to nagle zacząłem się gubić. tak Zacząłem widzieć, że właśnie w pewnych momentach nie do końca czuję tę ciągłość teraz, ale to już przy wchodzeniu w detale. Prawda, no tak jest, no ja nie zaprzeczam, zgadzam się z tobą. I dlatego, w sumie ja nadal go oceniam pozytywnie, tak? To nie jest że tak, że teraz moja ocena spada, tylko jeżeli ktoś lubi historie, które są od początku do końca jasne, po lekturze, tak? No bo wiadomo, że nie w trakcie, ale jeżeli ktoś chce po przeczytanie tej ostatniej strony, mieć w głowie jasny obraz wszystkich wydarzeń, motywacji bohaterów, ich funkcji, roli oraz całego świata przedstawionego, tutaj tego nie znajdzie. Totalnie nie. Może sobie właśnie próbować układać te puzdy. Ja też myślę, że gdybyśmy nagrywali ten podcast tydzień później, to może ja bym sobie coś tutaj dopowiedział, jakoś jeszcze przyjrzał się bliżej niektórym kadrom, niektórym właśnie wątkom, które gdzieś tam się w tych retrospekcjach pojawiały. Jakoś by mi się to może ładniej ułożyło w głowie, ale zgubiłem wątek. Ale, ale ja to czytałem, Boże, kiedy? kiedy my to kupiliśmy? z Półtora miesiąca temu? więc A to ty od razu ja Ja to od razu przeczytałem, więc ja to sobie kartkowałem wczoraj, żeby, żeby sobie tam przypomnieć, co tam się dzieje, jaka jest kolejność tych wszystkich zdarzeń. Powiem ci, że, że nadal, nadal będę obstawiał, że jeśli chodzi o, o komiks przygodowy, jest super, ale jeśli on tam w momencie, jeśli ty jako czytelnik zaczniesz za bardzo się zagłębiać w sens tego wszystkiego, to, to możesz się poczuć troszkę rozczarowany. Czyli twoim zdaniem świat się rozlatuje, tak? Gdy analizujesz bliżej? Troszkę, troszkę tak, troszkę tak. Już, jeśli ja bym mógł wybrać, ten chyba wolał, że po prostu nie wiem, żeby to był osobny sequel, który się dzieje w tym świecie po wydarzeniach z pierwszej części niż żeby to się jakoś tam głębiej łączyło i miało jakiś taki okay. ukryty sens przez przesłanie. Okej, okay, to znaczy... Może, chociaż ja nie wiem, czy coś by to zmieniło, bo i tak bym kupił obie części wtedy I, <głos> i tak by ostateczne odczucia były podobne, a z drugiej strony w sumie mnie się podoba to, że Mucha wydała to jako jeden album, trochę szkoda, że nie ma żadnych dodatków, praktycznie mamy tylko okładki, ale też w sumie nawet nie wiem z czego są to okładki, w sensie z których zeszytów, czy one są chronologicznie, czy nie, bo są tak rzucone na koniec, trochę bez ładu i składu, bez opisów bez niczego. Poza tym żadnych innych dodatków nie ma. Tego mi trochę żal, ale za to, to, że wydano to wszystko w jednym takim naprawdę grubym, ładnym albumie, to spoko. I on nie jest w sumie takiej drogi, bo 80 zł za taką cegiełkę i jeszcze wiadomo, że można go zgarnąć z ze sporą zniżką. Prawda, Ładna prawda. Ładna rzecz. A też wiem, że sporo czytelników komiksów lubi, kiedy komiks jest jedną zamkniętą całością to jest typ komiksu, który możesz przeczytać, kupić, przeczytać i masz jedną konkretną historię zamkniętą i jesteś zadowolony z, z tego, co przeczytałeś. Przynajmniej ja tak miałem, tak? Bo, bo później ta skala świata naprawdę robi się duża i wizualnie tutaj twórcy naprawdę pięknie to ilustrują i komiks jest Właśnie. po prostu wizualnie piękny. Sean Murphy. Mówisz, że jest wizualnie piękny. Co jest wizualnie piękne? Mówisz o czymś konkretnym, całościowo, jak ci podobają, nie wiem, bohaterowie. Wspomnieliśmy o ciekawostce pewnej dotyczącej Lee Archer i tego, na kim była wzorowana. Tak. To tak już wchodząc w szczegóły, jeśli chodzi o rysunki, jak ten komiks był tworzony, to Scott Snyder dał szanowi Murphyemu naprawdę duże, duże pole do popisu. Powiedział Sean, ja ci ufam, rób co chcesz. To są rzeczy, które chcę, żeby były w komiksie. Jak ty to zaprezentujesz, tak będzie. I na przykład z takich ciekawostek Sean Murphy bardzo lubi Emmy Watson i stwierdził, że... Kto nie lubi. Tak, kto nie lubi i stwierdził, że w sumie główna bohaterka może trochę wyglądać jak Emma Watson. Znalazł jej jakieś zdjęcie w koku i stwierdził, że okej, narysuję w takiej samej pozie główną bohaterkę i główna bohaterka jest po prostu jakąś tam starszą wizją Emma Watson z głowy Sean'a Murphy'ego. Więc w ogóle śmieszny motyw. Jak człowiek czyta, no to w ogóle nie myśli o takich rzeczach. Dopiero później, jak się zagłębi w jakieś wywiady z twórcami, to natrafia na jakieś takie dziwne ciekawostki, które trochę psują czasem odbiór, czasem, czasem są właśnie fajne. Na przykład e, mówiliśmy o delfinie, że delfin się dość często pojawia mhm. w drugiej części. To jest pupilek e, głównej bohaterki. I też Sean Murphy przyszedł do Scotta Snydera i powiedział, hej, chcę narysować taką jedną scenę z delfinem, czy, czy mogę? I Scott powiedział, ale to nie ma sensu. Ale Sean Murphy powiedział, no ale zrobimy to. I zrobili to, tak? Mieli naprawdę duże pole do popisu. Scott Snyder pozwolił mu rysować te potwory, tak jak on sobie tam w głowie wymyślił pozwolił mu rysować te łodzie podwodne, tą bazę. Wszystko, wszystko Sean Murphy sam z własnej głowy wziął, więc tutaj plusy dla niego. Mhm, przy czym myślę, że bez tych kolorów to efekt mógłby nie być tak dobry, bo jednak kolorysta też tutaj dał czadu, bo sam wspomniałeś o tym, jak trudno jest przedstawić wodę, Hollingsworth nie miał z tym żadnego problemu, bo przecież mamy właśnie i tę wodę totalnie mroczną i czasami tam jakieś inne barwy się pojawiają, nie jakaś czerwień prześwituje, mam właśnie różne odcienie niebieskiego błękitu, jakiegoś fioletu i to wszystko świetnie gra, świetnie pasuje do każdej sceny i tak samo to, co się dzieje na powierzchni, czy te, nie wiem, retrospekcje w takiej trochę czerwonawo-pomarańczowo-brązowej kolorystyce, w sensie te takie sprzed wielu tysięcy czy milionów lat, Mm -hmm. czy też ta akcja współczesna niby w świetle dnia, ale to też to, ten komiks nie jest zależając monotonny monotonny kolorystycznie. Tutaj świetnie też to wypada. Prawda, prawda, prawda. A też niebieski ponoć jest jednym z najgorszych kolorów, jeśli chodzi o, o malowanie i rysowanie i żeby dobrać odpowiedni odcień jest na, najgorzej. A jednak tutaj ta woda, czuć tą głębię, tak czuć, że to nie jest takie... Płaskie, tylko że faktycznie mamy. Jako... Płytkie. Płytkie. Czuć tę czuć, że to jest płytkie. Płaskie, tylko że jest właśnie głębia, tak? że ta głębia, także ta jest przestrzeń, czuć przestrzeń. Dokładnie, tak. Oj, to teraz zamąciliśmy trochę tę wodę. Troszkę, troszkę zamociliśmy wodę, to prawda. To, tak, to prawda. To jest, myślę, że idealny, właściwie to ostatni moment, że wejść jeszcze na chwilę w spoilery i jeżeli nie czytaliście, to, to nie, nie słuchajcie tej końcówki, bo chyba i tak wiele wam ona nie rozjaśni, a jeżeli czytaliście, to wbijajcie do strefy spoilerowej i podzielcie się z nami waszymi odczuciami, bo tutaj naprawdę jest spore pole do interpretacji całkiem różnych, myślę. Więc wszystkim, którzy jeszcze nie czytali, życzymy miłej lektury, a innych zapraszamy pod wodę do strefy spojlegowej. Uwaga! Spoiler! Panie doktorze możemy zaczynać. Proszę bardzo, możemy. Więc witamy w strefie spoilerowej. Witam. Cześć. Cześć. No właśnie. Troszkę się boję tej strefy spoilerowej. A to wszystko przez to, że nie do końca wiem, co przeczytałem. Tak. Ym, bo to nie jest strefa spoilerowa taka, jak zazwyczaj, że próbujemy wyjaśnić, co widzieliśmy, czytaliśmy i tak dalej. Tylko próbujemy. Może. No, nie wiem, co my, co my to robimy. Co, co my tu robimy. My, Dzień dobry, ja nagrywam ten podcast. Myślę, że próba wytłumaczenia, o co chodzi w tym komiksie, to troszkę e, za dużo dla nas, więc może porozmawiajmy o jakichś takich rzeczach, które najbardziej nam się podobały. Co ci się najbardziej podobało? Tak już e, konkretnie ze spoilerami. Jaki motyw? No właśnie, może w ogóle jeżeli ktoś czytał ten komiks z dawno nie pamięta, to tylko może wyłóżmy jedną rzecz. Na początku doktor Lee Archer zostaje wezwana w w związku z tym, że złapano syrenę. Syrenę, przy czym tutaj nie chodzi o płeć, tak, bo trudno określić płeć tego stworzenia, ale złapano syrenę. W tej pierwszej części okazuje się, że tych syren są setki, może tysiące. I do tego są jeszcze trytony, czyli takie syreny giganty. I to naprawdę giganty wielkości, nie wiem, wieżowców, albo jeszcze większe. Tak. I że to wszystko sobie żyje pod wodą, nie wiemy od kiedy, dlaczego. Wiem, że teraz się właśnie te stworzenia przebudziły. Nomen,omen. I Prawda. W drugiej części mamy świat, który został, jak to w, na ostatnim chyba kadrze części pierwszej zostało powiedziane, w ciągu jednego dnia został zalany przez te właśnie syreny i trytony. Świat pogrążył się w chaosie. Większa część lądów zginęła pod wodą, gdyż nasze potwory roztopiły w jakiś sposób, nie pamiętam już detali, lodowce. One, one w jakiś sposób swoimi ogonami przekierowały ciepłe prądy morskie w stronę lodowców i tutaj A, też tak, Scott Snyder ponoć zrobił jakiś mega długi research na temat tego, ile lodowców jest w stanie się na ziemi roztopić i jakby ziemia wyglądała, jak gdyby się roztopiły i ponoć jest niemożliwe, żeby się wszystkie lodowce roztopiły, bo wiele części lodowców jest tak głęboko pod wodą, że światło tam nie dociera, czy coś takiego, czy tam jest tak mega zimno, że się nie roztopią, dlatego też wymyślił ten ciepły prąd morski, który one tam przekierowują w stronę tamtą tych lodowców i, i Połowa Ameryki bodajże w, w, w ciągu tych paru dni zostaje zalana i, i to jest powiedziane w komiksie, że, że połowa Ameryki jest pod wodą i, i Amerykanie, którzy żyją w tym świecie, nie wiedzą, co się stało z resztą świata, więc Europy może nie być, Azji może nie być, może, może wielkie krakeny tam gdzieś pływają, tak, po, po całym. Ale my globie. potem mamy podróż przez ten świat i dowiadujemy się troszkę, nie? Że troszkę tak. Australii nie ma, ale tam jakieś inne kraje tam chyba w Indiach na przykład wiemy, że powstało państwo, gdzie ludzie w ogóle, dzieci są wkładane w jakieś ciała robotów, androidów i przez to się ich ciało to takie organiczne nie rozwija, w ogóle jakieś tam się cuda dzieją, ale tutaj mamy też takie zajawki tego, co się dzieje w innych rejonach świata, a w tym naszym głównym miejscu akcji poznajemy naszą Leeward i ona żyje w tym trochę totalitarnym świecie, gdzie mamy Vivian rządzącą, przynajmniej tym rejonem, tak, bo być może są też, jest coś nad nią też w tym systemie władzy w hierarchii, ale tutaj Vivian rządzi i świat wierzy w legendę o dziwnym sygnale, o dziwnej transmisji, która może odmienić jego losy. No i właśnie... No właśnie świat, Beward... świat nie do końca wierzy, tylko główna bohaterka wierzy w to, że... Tak, ale świat zna tę legendę, nie? Czyli... Ktoś ją musi przekazywać, o to mi chodzi. No tak, tak. Więc wiesz, no wie, nie wierzy, ale legenda żyje, więc mhm. ktoś musi w nią wierzyć i ją rozprzestrzeniać, a reszta po prostu chcąc, nie chcąc o niej wie. No i nasza bohaterka dostaje ten tajemniczy przekaz, rzekomo od Lee Archer, co jest dziwne, bo w pierwszej serii jak gdyby Lee Archer ginie, zatopiona w kapsule tam właśnie z ostatnimi osobami, które uciekły z tej stacji, ale nie uciekły daleko. Spoiler, wszyscy giną z pierwszej części, co w sumie jest fajne. Tak, to by było genialne, bo naprawdę myślałem, że to będzie taka ekipa, nie na cały komis, do samego końca, która będzie Jakoś tak, tam walczyć. Że, z o, że oni będą gdzieś tam wyciągali jakieś asy z rękawa, bo tak w sumie było przez większość tego komiksu, nie? że o, tutaj jest jakiś szyb, którym nie wiem, transportowaliśmy ropę naftową, to wpływamy do tego szybu, nie? I tak, o, zaraz im się uda. Nie, to tak bardzo nie. Tak, i wszyscy zginęli, a tutaj nasza Leeward wyrusza, niby, znaczy chce wyruszyć na poszukiwanie osoby, która nadała ten komunikat, bo ma współrzędne, spisała je sobie, ale niestety zostaje złapana przez rząd, uwięziona, potem ucieka, potem znowu ją łapią i tak do końca i na koniec niejako łączy się mentalnie z Lee Archer, która opowiada jej pewną historię, wyjaśnia niby co się stało i, i my tutaj troszkę się gubimy, bo nie wiem, chcesz spróbować to wyłożyć? Chcę spróbować to wyłożyć, ale się tak bardzo pogubię. Ale w skrócie, w skrócie e, płyta jest taka, że Ziemia nie należy do nas, tylko do tych Syren. E, po angielsku to są demer, bo Scott Snyder nie chciał używać słowa mermaid ani Merman mhm. więc skrócił to sobie to demer. E, I my. Jako ludzkość zostaliśmy tak jakby zasiani przez nas samych, tak, że e, tak jak my byśmy teraz chcieli e, nie wiem, skolonizować jakąś planetę, no to my nie jesteśmy w stanie wysłać ludzi gdzieś w kosmos, tylko byśmy mogli wysłać, e, nie wiem, jakąś maszynę, która by miała nasz kod genetyczny. Diagno. W ten sposób, Tu tak, w komiksie to jest nazwane ziarno. I z tego ziarna e, no, życie by rosło tak od, od małej komórki aż aż, aż, aż do takiego człowieka, jak teraz jesteśmy, tak homo sapiens. Mm -hmm. Przy czym y, czasami to wychodzi, czasem nie wychodzi. To takie, y, no właśnie to nie jest do końca kolonizowanie, to nie jest ekspansja. To trochę wygląda jak y, jak rozmnażanie się przez właśnie pyłki, czy te ziarna, pestki, tak, które czasem wypuszczą korzonych, czasem nie. I się na Ziemi teoretycznie się udało, bo ludzkość się narodziła, ale też istniały tam te syreny i trytony i one nieszczególnie były zadowolone z tego, że my tutaj się rozwijamy jako jakaś osobna rasa. Prawda, prawda, ale tutaj też jest ten motyw, o którym nie mówiliśmy, motyw płaczu i łez i oczu które się przewija przez większość tego komiksu. Tak, bo tutaj Scott bo pewnie też zrobił wielki research i stwierdził, że łzy są czymś, co wyróżnia ludzi na tle innych zwierząt, innych gatunków. I dorobił taką teorię, że łzy pomagają zapomnieć o pewnych rzeczach. I to z czasem też niby się zmienia, bo tam się inne enzymy zaczynają wydziałać w organizmie, ale że pierwotnie to te pierwsze generacje po prostu przez płacz zapominały o tym, w jaki sposób znalazły się na Ziemi. Jak gdyby ludzkość myśli, że jest od zawsze na Ziemi, że po prostu w ten czy w inny sposób gatunek ludzki się wykształcił, dlatego, że ten płacz pierwotny zamazał wspomnienia o statku kosmicznym, który nas tu przywiózł. I teraz pytanie. Czemu? Czemu? Czemu nie możemy pamiętać, że jesteśmy z kosmosu i musimy ewoluować? Tak? Czemu ewolucja musi zajść? Czemu nie możemy pamiętać, że znaczy, może jesteśmy Może to nie jest tak, że nie możemy, tylko właśnie to jest coś, co nas wyróżnia. tak? To jest po prostu cecha ludzka. W sensie to nie jest tak, że ktoś nie chciał, że jakaś tam powiedzmy, pierwotna cywilizacja, która pozwala na to rozsiewanie mm. ziaren, nie chce, żeby ludzie pamiętali, tylko po prostu tak zostaliśmy stworzeni. Nie? No bo to jest powiedziane, to jest cecha człowieka, po prostu. Cecha. Immanentna, wrodzona. No, no okej, okay. no niech będzie, ale to jest takie wygodne. Ale na właśnie to historii, nie, to jest że dobre, tak, no bo tak, dzięki temu jest. właśnie teoretycznie można się wczuć, że może my też na przykład nie pamiętamy, tak, jak trafiliśmy na Ziemię. W sensie my tutaj słuchacze, tak ludzie z naszej Ziemi, z naszego uniwersum, o kurczę, może, może jesteśmy kosmitami, o ja. Dokładnie. <śmiech> e, tak. No, a I może, może gdzieś tam są te syreny, tak? No tutaj Scott Snyder zadaje pytanie, skąd się te wszystkie legendy na temat syren i krakenów i różnych dziwnych stworzeń morskich, ten syreni śpiew, skąd to się wszystko bierze? Mhm, ale to wszystko jest właśnie ciekawe i jakoś tam się składa w całość, ja jestem w stanie to całkowicie kupić, ale w tym absolutnym finale okazuje się, że, że część tych naszych ludzi z kosmosu nie chciała zapominać, nie chciała płakać, w związku z tym w jakiś sposób okaleczała swoje oczy przy pomocy mniej lub bardziej dziwnych urządzeń. Jeden człowieczek Znalazł sobie, znaczy tam ukrył się w jakiejś jaskini przy statku i zaczął przy pomocy właśnie a rysować całą tę ich historię. Tam kilka innych osób też starało się robić wszystko, żeby nie zapomnieć. I teraz mamy ten statek, który się aktywuje i na tym statku mamy tych ludzi, których niby syreny i trytony zabiły, porwały, ale tak naprawdę właśnie... My nie wiemy, czy zostali ci ludzie uwięzieni na statku, bo jest tutaj taki wątek, że niby przy pomocy czegoś, co ma dziwną nazwę, przysądki czy coś takiego, czy przątki, jakieś tam przy pomocy tego czegoś, ci ludzie są utrzymywani przy życiu i też przez bardzo konkretną mieszankę gazów. Z drugiej strony to wygląda tak, jakby to były, nie wiem, jakieś duchy, ciała astralne. E... Tak, tak, tak. Ale jeszcze wróćmy do tego statku mm -hmm. kosmicznego. E, nie wiem, czy masz komiks przed oczami, ale jakbyś spojrzał na tę scenę, jest taki cała cała strona, e, gdzie ten statek wysuwa się z wody. Mam. Masz? Tak. To teraz co ci to przypomina? Power Angels, nie? <laughs> Jatamana. Więc komiks nazywa się Przybudzenie, a ten statek to jest oko. Które właśnie się obudziło i patrzy w kosmos, i pod, tutaj masz tą wodę, to są łzy, tak to kołzawi. O, ty. To, to, to mnie właśnie tak e, zniszczyło, jak po tym przeczytałem, że, że to, to, to jest taka wizja w ogóle, że to, to jest dużo rzeczy, których my nie wiemy, a Scott Snyder bardzo sobie to dokładnie przemyślał no rzeczywiście, to wygląda jak oko przecież w ogóle o tej wodzie nie pomyślałem, no bo wysuwa się z wody, tak, więc logiczne, że ta woda płynie ale to jest tak pokazane, jakby to były te uzono nawet błyszczy tak specjalnie mhm. no tak, no i ten statek się aktywuje i ta część ludzkości, która tak naprawdę nie była pierwotnymi mieszkańcami Ziemi, jest na tym statku w tej czy innej postaci steruje mieli Archer i ten statek Stwierdza, że spadamy stąd. I wtedy Lee Ward ma wybór jak gdyby. tak Zabrać się z nimi czy nie, ale stwierdza, że jest dumną matką delfina i że czekają wiele przygód i że zostaje tutaj, że będzie badać dalej ziemię. No i tak. jeszcze mamy chwilę wcześniej wątek księżyca i wielkiej eksplozji nad oceanem. I to są te rzeczy, które już nam się troszkę rozlatują. Nie? To są właśnie te elementy, te nici spające historie, które pękają, gdy przyglądałem się z bliska. Mhm. Nie wiemy, jaki... Ale wiesz, może to jest tak, bo teraz o tym pomyślałem, że rzeczywiście ten statek wybucha. Rzeczywiście ten statek wybucha. Ale on wybucha. Kadr ale dalej to, jest widoczny. Bo to jest to, co widzi ee, Leeward. To, to nie jest to, co się stało. Tak, Ona jest w wodzie, ona patrzy w stronę tego statku, który wybucha, ale ona widzi tak jakbym, to może być wizja, tak? To jest moje przypuszczenie, tak? Że ona widzi tak jakby, nie wiem. Ten statek z jakiejś innej sfery. M może, może ten statek nigdy nie istniał, tak tutaj się nigdy nie dowiemy. Ale mamy wątek tutaj Księżyca na kadrze z wybuchem, a wcześniej w części pierwszej mamy też widok Księżyca, łazika, flagi amerykańskiej. wiem że to jest Księżyc i po chwili też ten sam wybuch Więc to tak jakby Księżyc Ziemi eksplodował w tym momencie. Tylko, że znowu ten wybuch jest tak blisko Ziemi, że tutaj w sensie morza, tak, horyzontu, że to raczej nie jest Księżyc Ziemi. Chyba, że tak by wyglądało. W no tak, nie tak, wiem, jak tak, wyglądał tak, tak, księżyc. Wow. No ale też jak eksplodujący księżyc wpłynąłby na Ziemię, tak? To, czy Ziemia może jest bez niebie z księżyca? No teoretycznie chyba tak. No ale tutaj też pewnie chodzi o jakieś pewnie legendy związane z przypływami, odpływami, tym, że księżyc tym wszystkim steruje. Ale to też jest coś, co można sobie dopowiadać, ale to nie jest powiedziane w tym komiksie do końca. Tak i w ogóle wiele rzeczy na koniec nie jest dopowiedzianych, bo my nie wiemy tak naprawdę dlaczego ci ludzie odlatują. Ja Miałem taką teorię, że może po prostu Lee Ward, yy, znaczy nie, że może po prostu Lee Archer, w związku z tym, że cały czas mamy powtarzane, iż ma problem z oczami. tak Musi je zakrapiać, bo właśnie jakoś ma dziwną chorobę oka. tak To jest tak też enigmatycznie wspomniane, że po prostu nie uzawi jej to oko. I tak samo miała jej matka i być może jeszcze tam kilkanaście generacji wstecz, czy no, kilkadziesiąt, kilkaset. I może właśnie to jest potomkini, potomek tych ludzi kosmitów, którzy właśnie coś sobie zrobili z oczami, żeby nie zapomnieć. I teraz właśnie jakoś jej się to przypomina i może dlatego syreny, trytony jej nie zabijają, tak jakby po prostu mogły to zrobić, tylko starają się właśnie wzbudzić w niej te wspomnienia przeszłości, by właśnie odleciali ci ludzie, którzy niszczą tak, planetę Trytonów, tylko z drugiej strony yy, nie wszyscy ludzie odlatują. tak? W sumie to my nie wiemy, ile tej ludzkości przetrwało. Wiemy tylko, że ten statek odleciał. Wiemy, że Liward została. Wiemy też, że Syrena pod koniec już jej nie atakuje. Dlaczego diabli wiedzą? I mamy jeszcze sceny wcześniej, gdy jak gdyby jakaś dziwna rasa, taka humanoidalna, niszczy Neandertalczyków. I to jest w sumie ciekawe, bo to wygląda tak jakby um, ludzie się rozprzestrzeniali naturalnie, rozwijali, doszli do stadium Neandertalczyka i nagle przyszli ci ludzie kosmici z laserową jakąś wyrzutnią czegoś, rozsadzili ich, wysadzili po prostu ludzkość na etapie Neandertalczyków i dalej sobie żyli jako już homosapień Sapiens, tak, bo oni już byli wyprostowani i tak dalej, co też jest mhm. Wymienili nas, w sensie wymienili, tak, tak, by wymienili Neandertalczyków, ale jeszcze taki motyw, bo też widziałem dodatki z innych wydań tego komiksu. W Polsce niestety nie ma na przykład kartek z designem postaci z jakimiś tam konceptami, a oryginalnie w pierwszym szkicu koncepcyjnym główna bohaterka Lee Archer Masz ramę przez jedno oko, i to oko jest szklane. I to był ich pierwszy pomysł na to, czemu ona to wszystko widzi. Okej. Okay. Więc później to myślę, że tak jak zrobili w komiksie, jest trochę lepiej. Tak, ale tutaj też warto wspomnieć, że Lee na początku komiksu poznajemy jakąś tam historię, background, że ona kiedyś też wpadła do wody i tonęła, i zobaczyła, miała wizję dłoni sięgających w jej stronę, takich takich bardzo jasnych, jakichś istot, które coś do niej mówiły i przez to ona miała cały czas jakąś tam, nie wiem, miała jakąś taką... Czyli dlatego badała właśnie głębiny, tak? Bo chciała się dowiedzieć, co się wydarzyło i jeszcze i ojciec chyba zginął też w takich okolicznościach. Tak, miała właśnie obsesję na punkcie, punkcie morza, no i pewnie jako jedyna widziała tak, to, to, co zobaczyła. tak I to też jest pewnie jedyna, spowodowane po prostu tym, że... Jedna z niewielu. tak. Przy czym z drugiej strony istnieje też taka możliwość, że po prostu właśnie syreny, trytony wciągnęły jej ojca i te potwory wydzielają jakieś toksyny, które wywołują w ludziach halucynacje. I tutaj miesza się ta rzeczywistość ze zwidami i to też sprawia, że nie da się interpretować wszystkiego jasno. I też zauważ, jak masz ostatnie kadry, nie ostatnią stronę w ogóle... To znowu no. Lee Ward ma metalową rękę, jak ty. ty. Co? <śmiech> Nie wiedziałeś tego? Że metalową rękę ja już, już otwieram. I to jest na trzech różnych obrazkach pokazane, że i dłoń jest innego koloru i wygląda jak jakiegoś androida. Ja już totalnie głupieję w tym momencie. What? Nie widziałeś tego wcześniej? No ale... Wcześniej, ale wcześniej... wcześniej też się w wizjach pojawiało coś takiego, że ona jest jak gdyby robotem, że ona nie jest człowiekiem. Ona nie jest robotem, przecież ma obie dłonie, dwie kartki wcześniej ziągną. No wiem, dlatego... Ale tutaj też e, znowu wracamy do tego co mówił Scott Snyder, że on miał w historii pomysłów na dużo, dużo większy świat, że ten świat w jego głowie jest znacznie większy e, i on by go chciał rozwijać, ale na razie robi inne rzeczy i może kiedyś e, spin-off seria o tym jak e, ona surfuje przez świat z tym swoim delfinem gdzieś się pojawi mm -hmm. i może wytłumaczy wtedy lepiej, jak to wszystko działało i skąd się wzięło to ziarno i jak, jak żyje ludzkość w świecie, który się przebudził. Ja może nie muszę wiedzieć wszystkiego tak i właśnie też o ziarnie i tak dalej, ale rzeczywiście troszkę detali by się przydało i w ogóle ciekawi mnie, co dalej z tym światem, bo ten ostatni też kadr, ta ostatnia strona sugeruje, że znowu większość świata jest zielona że jak gdyby tych oceanów wody jest coraz mniej, to jest jedna sprawa. Druga sprawa ta stalowa ręka, która mnie zaskakuje, bo nie wiem kiedy sobie w szczepy wbiła w ciało nasza bohaterka, a po, do tego jeszcze na sam koniec ona płynie wspólnie z delfinem i wspólnie z sirenami, czyli tak jakby jakoś z nimi współpracowała, więc w ogóle już totalnie nie mamy wywrócenia tego świata, znaczy może nie wywrócenie, ale no pokazanie czegoś dziwnego, tak, intrygującego, niezrozumiałego w kontekście reszty historii? Hmm, no wiesz, te syreny, ale to też jest taka jakby, nie wiem, wizja, bo zobacz, że tak, teraz biję komiksem po biurku. bo go otwieram sobie co jakiś czas, że tam za tym jej żaglówką, za tą żaglówką jest więcej statków, które gdzieś płyną. No, że wszystko jest przygodą. Nie? No dlaczego nie? No wydaje mi się po prostu, że, że to po prostu wizualnie miało ciekawie wyglądać jako taki, taki że ona wiesz, płynie gdzieś tam, odkrywać się nowy świat, nowe lądy, bo świat w tym momencie wygląda zupełnie inaczej. Ale nie wierzę, że na przykład fakt, iż Ziemia, którą tutaj widzimy, taki model Ziemi, że, jest, że to jest przypadek, iż jest prawie cała zielona tak i tylko właśnie bieguny są zalane. No ale wiesz, że Ziemia, zanim lądy się wytworzyły, wyglądała właśnie tak, że był jeden wielki chyba pasek Ziemi przez środek, tak jak tutaj na tym obrazku. No tak, ale mówię, że to nie jest przypadek, czyli znowu zaszła duża zmiana w tym świecie, nie na tym ostatnim kadrze. No dobra, ale wątpię, że to w 200 lat tak się zadziało, że nagle nie wiem, kontynenty się przeformowały w nie wiem, nie wiem, nie wiem co, co się tutaj mogło stać z wodą i z kontynentami, że tak to wyglądało w 200 lat i że nikt by tego nie zauważył tak, przecież to są tylko trzy pokolenia właściwie. Ty jeszcze masz na maszcie i na, jak to się nazywa, i na żaglu albo SS14, albo 5514, to może minęło więcej lat. Może to jest naprawdę Android. Nie no, dobra, teraz troszkę ty chociaż z drugiej strony nic mnie już tutaj nie zdziwi. I, i... No, troszkę, troszkę odpływasz. <śmiech> Odpływa. Oj, tak leki się kończą, znaczy przestają działać. Jeszcze na koniec tylko może wspomnijmy o jeszcze jednej genialnej rzeczy, którą pominaliśmy wcześniej. Wulgaryzmy w komiksie. No tak, to prawda, jak... ale to w drugiej części, w pierwszej części nie, w drugiej, że przez to, że świat jest tak stworzony, że to co zabija ludzi wychodzi z morza, no to wulgaryzmy ewoluowały w ten sposób, że w dymku komiksowym, jak mówią coś niesensuralnego, to jest narysowana rybka. Tak, ryba, ości albo ogon właśnie sygeny. Genialna rzecz po prostu, jak się to czyta, bo z jednej strony mamy jakąś tam cenzurę, tak? nie musimy uciekać się do wulgarnego języka, a z drugiej strony jest to coś niezwykle właśnie klimatycznego i pasującego do tego świata. I w sumie można też nawet przewidzieć, że w takim świecie, skoro to jest ludzkość, która nie pamięta świata sprzed potopu, w sumie wulgaryzmy mogą też ewoluować, tak? i może ty trytonie to jest najgorsza obelga w tym świecie może tak być ej a, a okładka rozdziału piątego jak sobie tam przekartkujesz teraz powiedziałeś o tej dłoni i mam mindfuck tak bardzo rozdział piąty mam no i zobacz te dwa kadry z ręką tak znowu widzimy, że Mamy dłoń androida tak naprawdę. Czy albo nawet jeszcze czegoś innego, bo to w sumie niekoniecznie musi być mechaniczne, nie w związku z tym, że mamy dziurę między poszczególnymi tak, częściami. To, to teraz pytanie, czy ona jest androidem i przez to, że nie jest człowiekiem i nie jest zdolna do płaczu, ona widzi to wszystko? A czy czy pod, tą, pod skórą ma rękę androida, ma sztuczną rękę? Czy to pokazuje jakąś, nie wiem, przyszłość? A może kosmici mają takie ciało? Może to jest tkanka, z jakiej składają się obcy? No nie wiem, nie wiem, może. I to też w sumie, zobacz, to jest rozdział piąty, drugiej, mini, drugiej części całości komiksu The Wake. I tutaj też mamy dłoń wystającą, tak? Tak, wybijającą się do góry. Tak, ale to też jest motyw. I potem też mamy rozdział pod rozdział, który nazywa się Przebudzenie. Ale to też jest motyw, który tutaj się pojawia cały czas w komiksie, że te dłonie wyciągnięte gdzieś w górę raz, że w górę, że w kosmos, dwa, że w górę, że na powierzchnię też jak są rysowane to, to te dłonie są rysowane w takimi ciepłymi, żółtymi barwami i że to też ma być jakiś wątek związany z Bogiem, z aniołami tutaj naprawdę jest dużo jakichś dziwnych pomysłów, które Snyder i Sean Murphy wrzucili w mix. Szymon aż zamarł ja, ja już totalnie nie wiem, co tu się zadziało w tym momencie, ale tak bardzo. No, bo te, te trytony też wyciągają swoje rączki w górę. No i te trytony tak nie do końca są negatywnymi, negatywnymi istotami. Tak, bo to są potwory, ale potwory w znaczeniu no istoty zupełnie różne od ludzkich, obce i niebezpieczne, ale wzbudzają strach, ale to nie jest tak, że one są właśnie tym bohaterem negatywnym, nie, bo one po prostu... Tak, to, to, to są pierwsze zwierzęta, więc zwierzę, jak jest zagrożone, to atakuje jak najbardziej, więc tutaj się zachowują jak najbardziej sensownie, ale to też są zwierzęta, które mają bardzo e, konkretną, specyficzną umiejętność pokazywania czegoś no i tutaj też ponoć one mają e, odzwierciedlać e, jakieś nasze, nasze ograniczenia to co nas ogranicza przed tym przebudzeniem pokazywać nam to mają wiem, to, to jest bardzo dziwny pomysł ale jak ktoś lubi takie właśnie komiksy do rozkminki i do zastanawiania się to to jest ten komiks i ten podcast i to jest strefa spoilerowa i to są komentarze pod tym podcastem, gdzie powinniście te rozkminki pisać. Tak, bo właśnie powiem na tym, że tutaj nie da się tego jakoś liniowo rozpracować, nawet dzieląc to na jakieś poszczególne wątki. Tutaj dzieje się bardzo dużo rzeczy i oczywiście można to opowiadać, opowiadać po kolei czy coś, ale raczej nie ma sensu, bo w tej końcówce i tak wszystko się gubi właśnie. My do końca nie wiemy, na czym polega ta eksterminacja neandertalczyków. Nie rozumiemy, dlaczego... Mamy pokazaną, ale taką też, no nie inwazję, ale powiedzmy wysłanie ziarna na Marsa i jak gdyby Mars jest wtedy też zieloną planetą, taką jak gdyby drugą ziemią i tam się ziarno niby nie przyjmuje, tak Mars się staje Marsem współczesnym. Mamy ten księżyc wybuchający, diabli wiedzą dlaczego, nie wiemy dlaczego syreny ostatecznie nie mordują Lee Archer, ale pomimo tego wszystkiego to nie są rzeczy, o których można powiedzieć a błąd, tak, twórcy zawalili sprawę, tylko to są rzeczy, których nie rozumiemy, bo są niewystarczająco jasno przedstawione, czy nie mają odpowiedniego podprowadzenia. I dlatego to też nie jest stricte wada, nie? bo to nie jest tak, że nagle o logiki nie ma, bo to nie ma sensu, to nie ma sensu, tylko nie rozumiemy. Brakuje nam danych. Właśnie, brakuje nam danych. Jak czytam na przykład The Walking Dead albo czyta się jakieś, nie wiem, komiksy DC, gdzie są na przykład listy od czytelników i twórcy tam odpowiadają. Na przykład tak było przy Witches. Nie? że Scott mhm. Snyder tam opisywał całą tą swoją historię z, z, z, z lasem, właśnie z tą wizją wiedźm z, tak, z lasem, z wizją wiedźm i tak dalej brakuje mi tego tutaj żeby, żeby ten jego proces myślowy jak on szukał tych wszystkich legend podań, jak on badał na przykład te te mm, lodowce, czy one mogą się autentycznie tak roztopić, jak on by tutaj chciał w tym komiksie. Bra brakuje mi właśnie takiego wglądu w psychikę twórcy, co on sobie dokładnie myślał i z, z czego on czerpał, jak on to tworzył. Nie, nie musi to być tak powiedziane wprost, że o, tutaj wymyśliłem to, to i to i to miało znaczyć to, tylko, że tworząc tą historię interesowałem się tym, tym, tym, tym przeczytałem taką książkę, słyszałem o tym, gdzieś tam e, obejrzałem taki film, tak. Żeby można było nawet odpalić Wikipedia, je doczytać, nie? Mhm, mm no, prawda. Mhm, mm rzeczywiście. No, ale trudno. No. Póki co nic na to nie poradzimy. Ja nie zdążyłem zrobić jakiegoś super czy Ty mówisz, że szukałeś jakiegoś wykładni interpretacji i nic, pustka. Tak, ale to też ludzie no, na przykład na Gudlicach też mówią, że że nie, nie, nie rozumiem co tam się dzieje, nie, nie do końca wiedzą myślę, że, że tylko Scott Snyder i Sean Murphy wiedzą dokładnie jaka jest kontynuacja tej historii, jaka jest puenta. Zobaczymy, może kiedyś będzie kontynuacja albo nie wiem jakiś serial czy inna adaptacja i może wtedy temat zostanie rozwinięty A te... Ale to się jak najbardziej nadaje na serial, jak najbardziej bym mógł to obejrzeć na ekranie ty byś nie chciał? Ja się zastanawiam, bo z jednej strony tak super chętnie, z drugiej strony nie wiem, czy przy tak dużym skomplikowaniu świata i właśnie mieszaniu tych retrospekcji, etc. serial dobrze by się oglądało i czy osoby, które nie znałyby tej historii, byłyby w stanie się wczuć i znaczy myślę, że byłoby dużo problemów, nie takich pułapek, w które łatwo twórcy sami mogliby wpaść. Gdyby to zrobić bardzo umiejętnie ze współpracy ze Snyderem, gdyby wziął się za to jakiś twórca, taki naprawdę zaangażowany, a nie po prostu próbujący dorobić się na marce, która jakoś jest nam znana. to spoko, ale to nie jest na pewno łatwy też materiał na serial. Okej, okay, okej. Okay. Zgadzam się. Ja widzę, jakby można to było stworzyć. Trzeba by było po prostu wywalić te wszystkie retrospeksy z, z przeszłości. To by nawet głupio wyglądało tak strasznie cheesy na ekranie. Ale, ale chciałbym taki film z tymi trytonami atakującymi te łodzie podwodne, albo chciałem zobaczyć w sumie z drugiej części z drugiej części komiksu właśnie ten, ten, ten świat po którym pływa Leeward Tak, tylko żeby nam nie wyszło The w wodnym świecie nie? Tak, że nie wyszło The tak, ale no Waterworld jako serial jak najbardziej, jak najbardziej Hmm. jest dużo, dużo ciekawych wizualnie pomysłów, które warto zobaczyć, więc ja, ja polecam ten komiks zdecydowanie, bo zastanawiali się, przemyśleli naprawdę e, jeśli chodzi o warstwę wizualną, o design postaci i to wygląda imponująco. A masz jakieś ulubione motywy już tak na koniec? Jakieś kadry, które ci zapadły w pamięć czy twisty, które cię wgniotły w ziemię? Hmm, kadry, które mi się tak bardzo, bardzo podobały to ten wielki tryton, który otacza, próbuje zniszczyć ten wielki liniowiec, który jest przerobiony na statek niewolników. Tak, zwłaszcza, że to nie jest tryton-tryton, tylko to jest tryton-android właśnie. To jest ciało trytona wypełnione mechanizmami w związku z tym można nim sterować jak robotem a to jest jednocześnie właśnie łódź podwodna to też, że to jest moja ulubiona rzecz w tym, tym, w tym komiksie bo to się pojawia znikąd jak właśnie taki wielki potwór, mamy ten dźwięk, który on wydaje, potem to totalne zniszczenie a po... Ale teraz sobie wyobraź yy, w jaki sposób oni go upolowali jak absurdalna musiałaby być Bo ta że sytuacja może on ich połykał i powoli budowali w środku po prostu osadę I, jak, jak to wizualnie przedstawić jak oni go e, no nie wiem Zabijają, tak? To nie jest istotne. Co, co to, jest... Z... to jest takie pickie, że, że już się czepiasz teraz, to jest po prostu przeganiane. No. To jest, Ale to jest właśnie, że... Ja się nie czepiam. Ja nie mówię to jako zła rzecz, tylko ja po prostu mam w głowie tak, że ja bym chciał to zobaczyć, bo to jest tak absurdalnie duży. Pomysł, że to musi być super, tak? No bo to, Ale też to nawet też nie jest motyw... właśnie Mecha Godzilla, Mecha Tryton, tylko to jest tak, jakby w końcówce pierwszej Godzilli uciąć ostatnie tam minuty i pokazać, że ludzie wchodzą do niej do środka. Na przykład yy, patroszą Godzillę i zaczynają budować tam właśnie jakieś stalowe konstrukcje. I tak robią swoją właśnie i to ode mnie z tego ją. Tak, tak, tak, ale też e, mówiłem e, w trakcie podcastu, to możemy tym zakończyć, że Sean Murphy ma swoją ulubioną scenę i jego ulubioną sceną w komiksie jest e, scena, gdzie Delfin ratuje Leeward. Jest scena, jak ona surfuje na Delfinie po śniegu. Kojarzysz? Tak no i to, to jest scena, z którą Sean Murphy przyszedł do Scotta Snydera i powiedział hej, chcę, żeby mój delfin uratował główną bohaterkę z tej sytuacji i Scott Snyder powiedział, że nie, no jak to narysujemy to będzie głupio wyglądało i Sean Murphy powiedział, nie, no nie nie będzie głupio wyglądało i Scott na to, że spoko, ale to włóż delfina w jakiś zbiornik wody w którym go przetransportujemy na górę i totalnie nie ma sensu, nie ma powodu czemu ona by musiała akurat w specjalnie zaprojektowanym zbiorniku z wodą tego delfina na tą górę ze sobą wnosić. <głos> ale później jest scena, jak ona z tym delfinem zjeżdżają po śniegu i wpadają do wody. Ej, no to jest jej przyjaciel, jedyny w sumie. <głos> Jedyna bliska osoba. Jest, on mówi, że jest jego matką. Sobie... No. To co, miała go no. zostawić? Nie no, no, jak najbardziej, tak? No ale wyobraź sobie sytuację, że ej, ale biorę swojego delfina na górę, a tak no ale po co ci delfin na górze I ci wszyscy ludzie siedzą przez tydzień i się zastanawiam, jak zaprzetransportować delfiny na górę i tworzą wielkie akwarium. Słuchaj, jak ci ludzie potrafili <śmiech> zrobić mechatrytona, to ja myślę, że akwarium to wiesz, pan Pikuś. Pan Pikuś, pan Pikuś. I wyszła nam rama narracyjna, pan Pikuś powrócił i myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć nasze tym razem naprawdę wybitnie chaotycznego rozważania. Tak, tak. Jeżeli czytaliście, to dajcie znać, co myślicie i w ogóle, czy kumacie te wątki. Co myślicie i jak w ogóle tłumaczycie sobie w głowie te wątki, które wymieniałem już dwa razy, te, które nam się troszkę mieszają i rozpływają, i nie wiem, jak to jeszcze ująć. A my teraz będziemy się żegnać. Dziękuję panu, znaczy, dziękuję ci, isku serdecznie.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 siostro, kolejny pacjent. Proszę notować. Pacjent nazwisko Cieśliński. Szymon Cieśliński. Stan pacjenta hmm, bez zmian. Kontakt z otoczeniem nikły. No dobrze, spróbujemy go przebudzić. Panie Szymonie. Szymonie. Szymon, obudź się. Obudź się. Ech, no, czyli dokładnie tak, jak myślałem. Pacjent praktycznie nieprzytomny. Terapia w Szwajcarii niestety zawiodła. Terapia pod wodą także. Szymonie, Szymonie, co ja z tobą pocznę? Chyba pora zastosować ostateczną terapię, terapię muzyczną. A jeżeli ona nie poskutkuje, no to niestety będziemy musieli skonsultować się z profesorem Jerzysławem Mandeckim. Siostro Proszę powiedzieć jeszcze doktorowi Wrońskiemu, że mam dla niego bardzo pilne zadanie. Musi przetransportować natychmiast pacjenta pociągiem na sympozjum w Hero. Dziękuję siostro. Bo ja w poprzednim odcinku jadę pociągiem. Nie, nie jadę pociągiem. Mój poprzedni lekarz powiedział, że przyjdzie do mnie doktor Lewgoft. Bo poprzednie, dał no jadę. Pamiętam, pamiętam. A, bo pamiętam. słuchałeś, No dobra. Tak. W moim chwilach, który to będzie odcinek, żebym mnie porypał. E Dzień dobry. W związku z tym, że Szymon niestety nie jest sobą w pełni po naszej terapii, rozpoczynamy kolejny odcinek podcastu na necropolitanblogspot.com. Nie, nie, nie, wstęp musi być. <laughs> <laughs> no dobrze. Jest sobota. Ból, ból, ból. I może jednak. A. <laughs> Bul, bul, bul, bul. Masz sytuację, że jesteś zamknięty w w ciasnym pomieszczeniu. Masz klaustrofobię, klaustroboficzny klimat i. Klaustrofobiczny, a nie boficzny. Klaustro... Boże, klaustrofobiczny Tomek. klimat. Ja jestem klaustroboficznym Tomkiem. Jeszcze raz. E, jeszcze, jeszcze raz, tak. Bul, bul, bul, bul. No, to ja dokończę moją myśl. Gdzie? bul, bul, bul. No, to włącz ten dyktafon. No to idź po bateria, no? 20. No, ale to 3 minuty gadam w kółko o tym samym więc. Bul, bul, bul, bul. I to w tym świecie już nie mrocznym i niebezpiecznym. Znaczy tak, okej, okay, niebezpieczny jest i nieszczególnie przyjemny, ale nie jest nie, nie słyszę cię, Szymon. Halo, halo. Halo? <laughs> Teraz cię słyszę, tak. Dobrze. Czyli nic nie słyszałeś co ja wiem, aha. Powiedziałeś nie, nie w mrocznym, tylko przygodowym. A czy jednak słyszałeś dobrze? Bul, bul, bul, bul Ale jak to się ma działo <laughs> zgubiłem w Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to ma się działoby. Mhm. Tak se rzuciłeś, dobra. Ta, tak se rzuciłem. Mhm, właśnie mamy też te pytania natury egzystencjonalnej filozoficznej. I to wszystko jest fascynujące. E, ta... Ale nie no, jak gorąca. to się dożałoby, na no, świat, świat umiera, tak? A to ja to olałem, Próbuję na, dalej na gracji prowadzić. No, to dobrze, to mi się wcina teraz. No. Okej. Okay. No, no dobrze. Można to, że się powiedzieć, bo... bo... że ty mnie naprawdę nie słyszysz, czy coś. Dobra, no już, już, ale olewajmy, co w takim razie. No to który wątek chce ściągnąć? Bo ja nie wiem, czy mam tu robić Subwaya, czy ktoś o żałobie gadać. Nie, no to w żałoba akurat ja tam nie czuję tej żałoby, tylko mm, słyszałem o, o tym w, w tym wywiadzie, że ale on tam sobie chciałby Nie, nie, nie, nie, bo pamiętaj, żałobę. że Ja to muszę zmontować, potem nie możesz ściągnąć wątku, który nie ma Subwaya. Dobrze, to olewamy żałobę. Bul, bul, bul, bul, bul, który tam wychodzi z podwody. wody. Już myślałem się. czy to nie jest genialny spoiler? No ale nie jesteśmy w strefie spoilerowej? Nie. Okej, okay, to, to. Usuńmy, <laughs> usuńmy to. <laughs> to... To, o czym mówiłeś chwilę wcześniej, bo ja teraz padłem. Blblblbl, kartkuj szybciej. Blblbl, rozdział piąty, ale którego piątego? Drugiego. A no to, to ja z okiem właśnie znalazłem. Ale tu będzie głupio do montowania, Boże. To montował światło. Rozdział piąty, mam. Bul, ból, ból, ból. Spoko był. Dobię to.